Dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Darek, jestem alkoholikiem. Dziękuję Wam za zaproszenie, za możliwość pełnienia tej służby, podzielenia się swoim doświadczeniem w temacie roku 10. Zanim dojdę do tego, chciałbym kilka słów opowiedzieć o sobie, o tym, co się wydarzyło w moim życiu, że jestem dzisiaj tutaj we wspólnocie i mogę też o tym programie, który niewątpliwie zmienił moje życie opowiadać, dzielić się z innymi, przekazywać go innym. Jestem w od to, trochę ponad, ponad 3 lata. Od tamtego czasu też jestem członkiem wspólnoty anonimowych alkoholików takiej małej grupy w Szwecji, w bardzo małej miejscowości Flien, około 100 kilometrów od Sztokholmu. Tutaj mieszkam od kilkunastu lat z rodziną. Jak wyglądało moje życie do tamtej pory, to była bardzo powolna droga do chronicznego alkoholizmu. E, mówiąc najprościej, przychodząc do wspólnoty również czułem się jako bardzo wyjątkowy przypadek. Moja historia wydawała mi się bardzo wyjątkowa. Może ciężka do zrozumienia. Około roku czasu słuchania doświadczeń innych alkoholików, poznawania wspólnoty, poznawania tego programu, już taki wyjątkowy się nie czułem i dzisiaj naprawdę czuję się jednym, jednym z Was. To jest, to, jest, to jest duża to jest duża wolność i duża... Hmm, no taka wspaniała rzecz w moim życiu. Tak. Coraz to bardziej zbliżać się tego ideału dwunastej tradycji, tej anonimowości, bycia jednym z z grupy, z cał... najpierw tu mojej domowej grupy, potem jednym z anonimowych alkoholików, a potem też jednym z obywateli po prostu świata, jakimś takim szeregowym. Jak to nasza książka mówi, wyrobnikiem, Bożym wyrobnikiem, który no, wiadomo, mam ten swój egosentry, będę z nim do końca życia się zmagał, ale najbardziej zmierzam po prostu do, do życia. I, I dzisiaj jestem zadowolony z dosyć prostego, e, fajnego życia. Doceniam takie wartości jak miłość, przyjaźń. Nie wiem, to też o czym później będziemy trochę w kroku dziesiątym mówić miłość i tolerancja. Ale no musiałem trochę swoje wycierpieć. Musiałem, e, no, zostałem alkoholikiem. Być może się nim urodziłem nawet, żeby do, do tego dojść, co ma. Mam dziś. Wyglądało to tak, że wychowywałem się w Polsce, w rodzinie, która była dość. No, alkohol, gdzieś tam w tych latach 70. Mam teraz około trochę ponad 50 lat, więc urodziłem się w 70. roku. W 70., 80. latach wychowywałem się w Warszawie i okolicach. E, właściwie, no nie wiem, ja w dzieciństwie ten alkohol był dla mnie normalną rzeczą. Czekałem tylko na moją kolej, kiedy ja będę mógł go pić, spożywać. Nigdy sobie nie zdawałem sprawy. Czy to alkoholizm, czy po prostu picie, nigdy tego nie rozgraniczałem u innych, także też u siebie przez wiele, wiele lat nie, nie zdawałem sobie sprawy. Dopóki ten alkohol nie zaczął być problemem. No ale to może nie jest takie ważne. Jak piłem, dużo ważniejsze było właśnie to, znaczy dużo bardziej takie te, takie objawy mojego alkoholizmu, to były takie, że ja... Ja już dosyć wcześnie w swoim życiu miałem taki lęk przed zamknięcie się w sobą, lęk przed, przed, przed innymi ludźmi, jakieś zamykanie się w sobą. No, być może z tego powodu moi rodzice, mój, mój ojciec był alkoholikiem, mój, mój tato zmarł z powodu alkoholu, znaczy utonął niby, to był przypadek, wypadek, natomiast no, ten alkohol się do tego przyczynił gdzieś tam. Moja matka stara była osobą współzależnioną, więc no nie miałem takiej, być może, odpowiedniej opieki, ale to też nie jej wina, no ja też miałem takie mocno egocentryczne cechy, szukając swojego, swojej takiej rzeczy, w której mógłbym być dobry, nie będąc zbyt dobry ani w sporcie, ani w szkole, więc chciałem się wyróżniać zawsze jakimiś innymi sposobami. Szybko znalazłem swoje miejsce w subkulturach, takich punkowych, wyjazdach na, na koncerty, na festiwale, w tej muzyce, w, w, w tym stylu upierania się w tej takiej grupie, takiej silnej, ale mniejszości, która chciała się wyróżniać. Bo to nie dziwnego, że wielu z moich kolegów również skończyło jako alkoholicy, narkomani. niektórzy nie wyszli nawet trzydziestki i zapewne byłbym dosyć dobrze już byłem dosyć dobrze na tej samej drodze, co oni. Gdyby nie to, że znalazłem taką sektę religijną, do której się przyłączyłem w wieku 16 lat i, i to bardzo zmieniło moje życie. Można powiedzieć, miałem takie swoje doświadczenie duchowe wtedy. Dziś miałem wątpliwości, że tak było. I nawet potem, potem kilka lat temu, przechodząc przez program 12 kroków, zrozumiałem. Jak gdyby moje całe życie ułożyło się w jakąś tam w pewnym czasie, w taką całość, którą zrozumiałem i to bardzo dobrze zaakceptowałem. Bo przez długi czas też nie rozumiałem tego, jak to jest, że ja mając tego Boga i zostałem wtedy wyzwolony od tych moich różnych nawyków związanych z narkotykami. Natomiast nie byłem, nadal byłem człowiekiem ciężkim do życia. Moja żona bardzo na to Zwracała mi uwagę, że ze mną jest ciężko dogadać, że często bywam rozdrażniony, że izoluję się łatwo, zamykam w sobie, jeśli uciekam. I tą ucieczkę dosyć szybko, znaczy no po kilku latach takiego dosyć religijnego, pobożnego życia, które też miało swoje plusy, pomogło mi zbudować taki dobry, silny, Kręgosłup moralny, jak ja to nazywam, wiedziałem, co jest dobre, co jest złe, tak mi się zdawało. Na ten Bo na pewno są, były to dobre wartości pod wieloma względami, które kierowały. No, nawet tą grupą religijną, chociaż były też i no, pewne negatywne rzeczy, ale nie chcę się na tym skupiać. To, no, wiadomo, to ja brnęłem w ten alkohol, uciekałem najpierw w małych ilościach, tak żeby nikt nie widział, nie czuł, żeby to nie było odczuwalne, a potem coraz to bardziej, bardziej, bardziej ta samowola się rozwijała. Doszedłem do momentu, gdy faktycznie zacząłem coraz to bardziej samowolnie postępować. Chciałem od tej grupy odejść, moja żona jeszcze nie, więc tym bardziej miałem taki dobry, że tak powiem, wytłumaczenie do tego dalszego, dalszego picia, pogłębiania się tego nałogu, Moja ten mój wewnętrzny bunt, taki, no nie wiem, no nie chcę się na temat tak bardzo skupiać, w każdym razie, no, czułem się człowiekiem bardzo niezrozumiałym, nie, nie, jeszcze bardziej, no i zacząłem też powrotem kontaktować się z tymi moimi starymi przyjaciółmi, z niektórymi w wieku już dosyć dorosłym, ponad 30, ponad 30, ponad mając ponad 30 lat, no ale doprowadziło mnie to ewentualnie krańcowo do... To alkoholizmu, w którym nie byłem w stanie się zatrzymać, tego który nazywam takim pozornie beznadziejnym stanem i umysłu, i ciała. Gdy już nawet nie, nie, nie działało na mnie jakieś tam klinowanie, ograniczanie jakichś działek, tylko po prostu picie od rana do wieczora, codzienne obiecywanie sobie, że nie będę pił, że no, jak tak mogłem jak wczoraj. Natomiast, no, dokładnie tak jak mamy w naszej książce opisaną, tą obsesję mentalną, ko ko koło godziny, koło południa następnego dnia, gdy już wszystko zaczynało się w miarę normo normować, y dawałem sobie pozwolenie na caką dwóch, być może dwóch jakiejś tam porcji alkoholu, dwóch piw. Kończyło się, jak zwykle, znacie tą historię. E Więc po kilku takich próbach, mocnych takich ciągach, które już nie były poza domem, ale w domu, ja po prostu nie wiedziałem, co robić. Byłem Przed całą rodziną byłem upokorzony pewnego razu i leżąc na tej kanapie, obiecałem sobie, że zrobię wszystko co w procesie da jakąkolwiek pomoc, aby z tego beznadziejnego stanu. I pierwszy raz przyszło mi do głowy myśl, że chyba przyjdzie się jednak pożegnać z tym alkoholem. Nie? Przedtem to było nie do pomyślenia dla mnie. Taka myśl była nieznośna. Po prostu. Tak jak w opinii lekarza jest to opisane, spożywanie alkoholu było dla mnie stanem normalnym. Nie? To, była, to była moja norma życiowa. No jak też można żyć bez alkoholu? No ale to był pierwszy raz, gdy coś takiego i, i też gdzie wiedziałem, że sam nie dam rady i kilka godzin później ktoś podpowiedział mi, że mogę, mogę przyjść do wspólnoty. Ja to wziąłem jako taki znak od jakiejś tam siły większej, wyższej. Nie wiedziałem wtedy. Wiedziałem, że coś się wydarzyło. I tak trafiłem do wspólnoty, spotkałem je długo a potem. Byłem na kilkudniowej, znaczy kilku tygodniowej terapii. Potem znalazłem też sponsora, ponieważ te kilka pierwszych miesięcy, mimo że euforia była tego nie picia to czułem też, że te życie naprawdę stało się niekierowalne. Nie potrafiłem żyć już z alkoholem, nie potrafiłem też żyć i bez niego. I przechodząc przez. Przez, przez program 12 kroków ja w czwartym kroku zobaczyłem moje, mo, moje życie. E, poddając się najpierw e, tej sile wyższej, śle, najpierw sile większej ode mnie, czyli zaufałem, że wspólnota ma do zaoferowania mi coś, co pomoże mi z tego beznadziejnego stanu wyjść e, i, i, i, i odzyskać poczytalność. <śmiech> Dzisiaj dziś, dzi, dziś to tak widzę. Kilka tygodni później, już na, na tej terapii, była to terapia dwunastokrokowa, gdzie dosyć sporo czytaliśmy i z Wielkiej Księgi, i były nam przedstawione, już bardzo dużo nas zachęcano. Zachęcano mnie, abym znalazł sobie sponsora i zrobił ten program. Też od tam podjęłem, mogę powiedzieć, tą decyzję, gdzieś połączoną z decyzją trzeciego kroku, gdzie wiedziałem, że moje życie będzie musiało wyglądać inaczej, więc będę chciał zrobić bez, że tak powiem, bez jakichkolwiek zastrzeżeń wykonać ten program. Gdy spotkałem gdy miałem dosyć trudny czas znalezienia sponsora tutaj, więc znalazłem go w Polsce. Program zrobiliśmy poprzez komunikator Skype. Takżeśmy się komunikowali w ten sposób mi czytaliśmy razem wspólnie wielką księgę. Przekazywał mi pisałem swoje inwentury. Tam właśnie pierwszy raz trafiłem na inwenturę. Krok dziesiąty dotyczy takiej codziennej, codziennej inwentury, prawda? Ale zanim mogłem dojść do tej codziennej inwentury, musiałem rozliczyć się z całego swojego życia w kroku czwartym, zrozumieć wiele na swój temat. I okazało się, okazało się, że było to bardzo proste, że większość rzeczy ja już, ja, ja już wiedziałem o sobie. Sponsor mi tylko podpowiedział kilka rzeczy, nie? że Popatrzył głębiej w mój egoizm, jaką się rozwijał w moim życiu. Gdy to zobaczyłem, zobaczyłem właśnie to, że ten egocentryzm był taką moją bronią, właśnie, aby ten lęk zasłaniać, aby. I to i, i, i, i, i dziś mam na to uważać, prawda? Ponieważ w kroku dziesiątym to są te cztery podstawowe, że tak powiem, ja nadal uważać na samolubstwo, na nieuczciwość, na, na urazy i na lęk. To są cztery takie obszary mojego życia, które codziennie sprawdzam. Codziennie zadaję sobie to pytanie wieczorem e, najczęściej, czy w ciągu dnia gdzieś ominęłem, czyżbym nie, nie zwróciłem uwagi, bo ja ten obrachunek dziesiątego kroku mam robić no, nieustannie, prawda? Czyli jeżeli w przeciągu dnia gdzieś ja to ominęłem. Więc jeżeli w przeciągu dnia popełniłem jakieś błędy w tych obszarach, nie przyznając się do nich, nie zauważając tego, zawsze mam na to czas zrobić to wieczorem. prawda? I faktycznie staram się to robić. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj rozumiem to dokładnie tak, jak mamy tutaj napisane w naszej książce, w naszym poradniku, jak wyzdrowieć z alkoholizmu, że będzie to musiało trwać, powinno to trwać przez całe życie. Że, że, że krok dziesiąty nie jest dla mnie tylko krokiem jakiegoś takiego podtrzymywania tego, co mam, ale krokiem, krokiem dalszego rozwoju. Ta deklaracja, którą postawiłem w kroku siódmym, ona, że ja chcę od tej pory oddzielić moją przeszłość i działać, działać inaczej niż do tej pory posługiwać się zaletami a nieżeli bardziej, aniżeli tymi władzami. To jest, dla mnie jest niczym innym, jak po prostu wezwaniem, znaczy gotowością do ciągłego rozwoju, do ciągłego rozwijania się. I krok dziesiąty mi w tym no, pomaga codziennie. To nie jest jakaś, to nie, nie jest coś, co, co jest dla mnie trudne, bo... Tak jest najlepiej. Najlepiej jest, jeżeli coś y, zrobię nie tak, u, u, urażę kogoś, zranię, skrzywdzę, e, żebym zrobił to od razu. Jeżeli będę postępował nieuczciwie w jakikolwiek sposób, nawet taki prosty, powiedzmy, obijam się w pracy, <grywanie> biorę sobie, robię sobie za długą przerwę, no to też mam się temu przyjrzeć. Prawda? To jest, e, kiedyś na takie rzeczy nie zwracałem uwagi. Co tam takiego wyszło jeszcze z, moje, z moich takich typowych egoistycznych cech, na przykład lenistwo, no nie? Bo ja ja, ja to bardzo, bardzo, to, bardzo siebie muszę pilnować, żeby się nie zasiedzieć przed, na przykład po powrocie w, w pracy przed telewizorem. Znaczy to ja tam, tam to ja tak nazywam umowie telewizora, bardzo mało telewizji oglądam, ale no powiedzmy, coś tam oglądam na YouTubie, czy jakiś serial, czy nawet czytam jakąś dobrą książkę, to też, żeby to nie oderwało mnie od obowiązków rodzinnych, no bo co, jaki jest tak naprawdę sens programu 12 kroków? Ja mam być użyteczny dla, dla Boga i dla innych ludzi. Staram się być użyteczny dla alkoholików. Żyję jak najbardziej 12 krokiem. Widać już tu w roku 2010 mamy takie przypomnienie na ten temat o tej naszej użyteczności. Ale też mam być użyteczny dla swojej rodziny, nadrabiać niejako za ten stracony czas, jaki zafundowałem wszystkim wokół mnie w okresie, gdy piłem też w dziesiątym kroku mamy dokładnie wyjaśnione tę właśnie kwestię, jak to jest w tym moim wyzdrowieniem. prawda tutaj mam fajnie to opisane, że to jest że ja otrzymuję codzienne wytchnienie mój dzień od, od, kiedy, od kiedy stosuję ten program mój dzień ma swój kapitalny początek, gdy ja powierzam Bogu takiego jakiego ja pojmuję w bardzo krótkiej modlitwie swój, swój, swój dzień Proszę, aby ja był bardziej użyteczny i też proszę go o to, co w dziesiątym roku to mamy napisane. Dwie bardzo takie fajne rzeczy, nie? Znaczy fajne, no ważne. Miłość i tolerancja dla innych. Oto nasz kodeks postępowania, no. Mocne słowa, jest Zupełna odwrotność tego, kim byłem, nie? Byłem takim człowiekiem, który miał taką silną opinię i po prostu chciał mieć we wszystkim rację, nie? I zdarza mi się do tej pory. A tu Miłość i tolerancja, kurczę, to jest takie no, no dużo, dużo. Życia mi nie starczy, żeby do tego dojść, ale są to te ideały, do których mam zmierzać, nie? To nie, to nie jest jakieś to nie jest coś, co tam po prostu mam w sobie, w czym mam sobie odpuszczać i folgować. I, i kończąc to, no, z, z czego się cieszę? Jak zmieniło się moje życie w przeciągu tych, y, tych trzech lat? i Jak ten krok dziesiąty mi pomógł? Tak niedawno o tym myślałem i, i, i, i myślę, że to jest chyba ta najważniejsza zmiana moje odnoszenie się do innych ludzi, y, tam gdzie kiedyś y, ja w ogóle mało miałem odwagi, żeby udzielać się, dla mnie to było nie do pomyślenia, że ja kiedyś tam będę komuś przekazywał ten program, sponsorował, że będę aktywny tak trochę bardziej we wspólnocie, podejmował się służb. Dzisiaj, dzisiaj są to rzeczy dla mnie normalne i bardzo się z tego cieszę, ale z czego cieszę się najbardziej właśnie, że gdy zwraca się do mnie z czymś, drogi człowiek, to potrafię mu szczerze odpowiedzieć, czym Ci mogę służyć, czym Ci mogę pomóc. I to jest szczera odpowiedź. To jest, to jest olbrzymia zmiana. To jest, yy... I chcę, żeby tak zostało. I dziękuję Wam, bo to tak naprawdę... Wy we wspólnocie, inni alkoholicy, bardzo mi w tym pomagacie. Dzięki, to tyle ode mnie. chętnie posłucham Waszych doświadczeń.